Skalę pisał, że no, wejdą czy nie wejdą, wielu sobie zadawało to pytanie, on myślał, że jednak chyba nie wejdą. A okazało się, że 24 lutego, kiedy mieli z żoną świętować rocznicę ślubu, jednak weszli. Pisarz, żona i teściowa utknęli na kilka tygodni w szarej strefie pod okupacją. Nie było z nimi kontaktu, nie odbierali telefonów, nie mieli internetu i kiedy wreszcie pisarz ukraiński Lubomir Deresz, znany w Polsce też jako, mogli zabrać tylko dwie torby i uciekać znów przed okupantem rosyjskim, że to było tak niezwykłe, że on na pewno napisze o tym powieść. Tak wiele myśli, wrażeń, przeżyć rozmów utkwiło w jego pamięci i i w ten sposób uporał się z tą kolejną traumą, moim zdaniem w sposób naprawdę nietuzinkowy i znakomity. I ja chciałem Cię zapytać, jak według Ciebie ta proza ukraińska zmienia się przez te kolejne lata wojny? Bo ta powieść to jest oczywiście historia, o tym cierpieniu wojennym, o bólu, o stracie, o traumie, ale ten język jest lekki, jest tak jakby troszeczkę ponad takie twarde doświadczenie wojny. I o to właśnie chciałam Cię zapytać, jak według Ciebie ta literatura się zmienia, w jakim kierunku ona idzie i czy pojawi się coś takiego, na, na co pewnie wielu czeka. Ta wielka powieść wojenna, ukraińska. Pamiętam, że niedawno Serhiy Radan przy okazji wydania opowiadań mówił o tym, że to teraz to jeszcze nie czas na pisanie tej wielkiej powieści, bo, bo na wojnie pisze się krótko. Ta powieść też nie jest przecież bardzo długa. O to chciałam Cię zapytać. Teraz to jeszcze nie czas na pisanie tej wielkiej powieści, bo, bo na wojnie pisze się krótko. Ta powieść też nie jest przecież bardzo długa. O to chciałam cię zapytać. Tak, Petrykor to niewielka książeczka, ale autor zmieścił w niej naprawdę bardzo wiele. I tak jak mówisz, z jednej strony to jest lekkie i płynie, a z drugiej strony zawiera w sobie mnóstwo bólu. Z tą wielką powieścią... Tak, zazwyczaj się odpowiada na to pytanie, że na wielką ukraińską powieść wojenną przyjdzie nam poczekać mhm. jeszcze wiele lat, może lat 15, może nawet całe wojenne. A przecież ta wojna bezpośrednio się nie pojawia. Ona... Bo one są tak. poza frontem, tej historii, tak. prawda? O ludziach, którzy na przykład wracają z frontu na urlop. To nie jest ta kotłowanina w okopach, prawda? Ale są poruszające to historie jednak o wojnie. O ukraińskiej rzeczywistości. Ukraińska no. rzeczywistość jest rzeczywistością wojenną i ukraińska rzeczywistość wojenna właśnie w ten sposób wygląda. Wojna często jest niewidzialna, ponieważ jest... Wszędzie. Wojskowi, którzy walczą dziś w okopach, mówią bardzo często, że ich wojna jest nudna, jest mm -hmm. statyczna, jest brzydka, jest zupełnie nieliteracka. Więc opowieście o wojnie, drabina jewgeniku Kuzniecowej. Wojna ukazana z jeszcze innej, zaskakującej strony. Jana... Zabawnej. Historia przypomnę o Ukraińcu, który mieszka i pracuje w Hiszpanii i jedyne, jedyne o czym marzy, to jest taki człowiek przed czterdziestką, żeby mieć spokój, żeby samemu mieszkać, żeby pracować y, chyba jako informatyk i kiedy wreszcie to osiąga, to wybucha wojna w Ukrainie, 24 lutego 2022 rok i mm. cała jego pracować y, chyba jako informatyk i kiedy wreszcie to osiąga, to wybucha wojna w Ukrainie, 24 lutego 2022 rok i mm. cała jego głośna, problematyczna rodzina z Ukrainy zwala mu się na głowę y, w fontannie y, Kapcia sadzi jakieś pomidory. No robi się kompletne tak, tak, zamieszanie. Też... I to jest, ja rozmawiałam z, z Eugenią mm -hmm. Kuzniecową przy okazji jej poprzedniej książki, Kiedy dojrzeją maliny. I wtedy powiedziała, że pracuje nad kolejną powieścią, tylko trochę się jej boi, bo to będzie zabawna książka o wojnie. I potem pojawiła się ta drabina. I ta drabina zyskała tytuł jakieś chyba wtedy najpopularniejszej, chyba ks książki roku w Ukrainie z tego, co pamiętam. Nie w taką stronę, w którą skręcił Rafiejenko. Znalazł taki właśnie sposób zazwyczaj. Raczej ta literatura, jeśli autorka, autor deklaruje, że jest to literatura wojenna, stricte wojenna, raczej pełni rolę taką dokumentującą. I być może nie przetrwają też te książki próby czasu, natomiast są potrzebne, wręcz niezbędne dziś. Petri Korvo, Rafienki to jest też historia, a może przede wszystkim historia o miłości, o miłości do ludzi, których straciliśmy, o miłości do ludzi których spotykamy. Teraz zacytuję nie Rafienkę, tylko Marcina Gaczkowskiego, który na tylnej okładce napisał bardzo piękny tekst, który kończy się tak. Zanim życie weźmie górę nad śmiercią, zanim światło rozproszy mroki i półcienie, a nieznośny ból wreszcie ustąpi, pozwólmy zwyciężyć miłości. Tylko ona uniesie nas wysoko. Jak wy widzicie, jak ty Agata, tę miłość w tej książce odebrałaś, bo ja byłam bardzo momentami wzruszona. Tak, to, no, to jest absolutnie jak wy widzicie, jak ty, Agata, tę miłość w tej książce odebrałaś, bo ja byłam bardzo momentami wzruszona. Tak, to, no to jest absolutnie y, taka literatura, która, no właśnie to jest chyba niezwykła, żeby potrafić literacko oderwać się od dramatu wojennego i pokazać y, takie szczeliny, przez które światło prawda, y, się przedziera. Tak, powieść ukazała się w 2023 roku. Autor zaczął ją pisać od razu po tym, jak wyrwał się z rosyjskiej okupacji. Więc on też nie ukrywa, że jest to powieść autoterapeutyczna. Mm -hmm. Przez te chmury musiało wyjrzeć jakieś słonko. Autor w ten sposób znalazł nadzieję dla siebie i dla swojego kraju, mówiąc wznios. Ale jest też wiele miłości właśnie i nadziei. Rafiejenko ból, traumę transformuje w takie zwariowane, ale gruntownie przemyślane powieści. Zwariowane powieści yy, pełne też gadających zwierząt, psów. <grywka> Kotów. Kot o imieniu Karambol na przykład się z oburzeniem wypowiada o rusofobii, o tym, że ktoś uważa, że kultura rosyjska powinna być, nie wiadomo dlaczego, usunięta w cień. A w ogóle na początku książki pojawiają się tarnopolskie psy, o których czytamy tak. Stworzeń milszych od tarnopolskich psów Wiktor dotąd nie spotkał. Z bezprzykładnego zespolenia psa i jego właściciela rodzi się kompleks piesoluda. Po każdym spotkaniu z piesoludem czujemy na sercu szczególny rodzaj uniesienia. Patrzysz i pojmujesz, że przed oczami masz nieśmiertelność. Na przykład taki bermol. Stare, brunatne psisko rasy niepojętej. Wielkie uszyska, posępne, podłużne ślepia ciągną się ku ziemi. Widzisz w nich głębie wiedzy o świecie i or. Stare, brunatne psisko rasy niepojętej. Wielkie uszyska, posępne, podłużne ślepia ciągną się ku ziemi. Widzisz w nich głębie wiedzy o świecie i ostry na amortyzji stopiony z ironią, smutek. Pies spaceruje zwykle z panem tejże rasy. Jak jest po ukraińsku piesolud? Nie pamiętam. Jestem już tak głęboko zanurzony w przekład. To było poprawiane tak wiele razy, że już jestem po tej drugiej stronie lustra. To są teksty, które nie tylko można, ale i trzeba tłumaczyć w sposób swobodny, składające się z cytatów różnego rodzaju aluzji. To musi grać po polsku, to musi płynąć po polsku. Więc gdyby ktoś chciał krytykować <grytykować> przekład pod takim względem, że jest coś w oryginale, a w przekładzie jest coś zupełnie innego, znajdzie mnóstwo takich rzeczy, których... Ukraińscy żołnierze sprawdzają, czy ktoś jest rzeczywiście Ukraińcem, czy tylko się za niego podaje, każąc y, taki wierszyk skomplikowany po ukraińsku powiedzieć. No i jak ci się spodoba ten wierszyk? No, po polsku? No dykcyjnie to jest trudne, ale tak rzeczywiście jest, że, że ja na mam... tych posterunkach. To jest oczywiście przesada. Jakby no tak. Lekkie podśmiewanie się z takiego hurra patriotycznego uniesienia tych pierwszych dni inwazji na pełną skalę. W tym wypadku chodziło o to, że tych kontroli było tyle, że gdyby ktoś rzeczywiście chciał zdążyć z ciężką ranną kobietą, bo to była taka sytuacja. Ale tak. w samochodzie to miałby problem. Tyle bo tutaj długie te wierszyki tutaj do powtórzenia są. A Z drugiej strony szybolet ten biblijny w wydaniu ukraińskim pojawił się słowo palanyca, czyli bochenek chleba i rzeczywiście w ten sposób sprawdzano przybyszy z północy czy słowo czyli bochenek chleba i rzeczywiście w ten sposób sprawdzano przybyszy z północy czy są hmm. swoi, czy nie swoi. Kiedy hmm. ktoś nie potrafił wymówić tego słowa, to Ukraińcy rozpoznawali nieprzyjaciela obcego w swoim gronie. To jest anegdota, ale częściowo hmm. prawdziwa. Ja jeszcze chciałam Cię zapytać o tytuł, bo to jest bardzo piękne słowo, które. Wspaniałą rzecz oznacza Petrikor, prawda? No to jest młode słowo, mhm. utworzone na początku lat 60., jeśli mnie pamięć nie myli. Niestety ostatnio dość popularne w literaturze, sporo książek na mhm. świecie ukazało się pod tym tytułem. Tak, jak się w Google wrzuci, tak, tak, tak, to tak. bardzo dużo tytułów, <laughs> książek o tym tytule wyskakuje. Nie tylko Wołodymyr Rafienko zachwycił się tym słowem, ale... No, dla mnie ten zapach ziemi po deszczu będzie się kojarzyć właśnie z tą powieścią. Ja ten zapach czuję, kiedy myślę o tej po, po wielkiej burzy. No mhm. właśnie, bo zapach ziemi po deszczu to jest podtytuł tej książki, o czym nie powiedzieliśmy. Wołodymyr Rafiejenko, Petri Kor, to jest nowa książka tego znakomitego ukraińskiego autora, nowa, przetłumaczona na polski przez Marcina Gaczkowskiego, ale też państwa namawiamy, żeby sięgnęli państwo po inne jego powieści, chociażby najdłuższe po najdłuższe czasy. czasy, wspaniała rzecz. I Green. Marcin Gaczkowski, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dzisiaj niebo takie rado, trochę gotyczny, ledy barakowe. Na bielą płci czy w domy składaj ustopy, Nibesnie tony, niebo szukaj, niebo znajdź, spustiło się z dachu i znowu. Chodź, chodź, rozoju, laje w Poszukań, небо знаходить, spustył się z dachu i znowu chodzi, chodzi do da aje w kwiaty, Trochę boleśnie, musicie iść, iść, nie, Або сила життя віднайде життя. Небо селоне таке спонтанне, дивиться у когось і в когось, та не дихає громом, знаходить цілі набути моря і стати сильнівами ліє в стані, убий шукає вічність знаходить. I'm You Klub Książki. To jest program pierwszy Polskiego Radia. Nadal słuchają Państwo klubu Książki. I teraz po jednej propozycji powieściowej od Agaty Kasprolewicz i ode mnie. Agata. Książka, którą chciałabym dziś Państwu zaproponować i bardzo serdecznie polecić, to jest nowa powieść Wita Szostaka zatytułowana Suche Strugi. Wit Szostak, nie wiem Magda, czy się ze mną zgodzisz, ale według mnie to jest jeden z najciekawszych współczesnych pisarzy polskich. I piszących, i dla dorosłych, no właśnie, i też dla i dla dzieci, powiedzmy, dla, dzieci dla młodzieży. Tak, w zeszłym tak. roku wydał książkę zatytułowaną Wylinka, to jest właśnie ta pierwsza chyba w jego karierze, o ile się nie mylę, powieść dla Szostak jest jest filozofem, jest filozofem nie tylko z wykształcenia, jest filozofem też można powiedzieć aktywnym, praktykującym. Zresztą Witrzostak to jest tylko jego pseudonim literacki. Te wszystkie teksty filozoficzne wydaje pod swoim prawdziwym imieniem, nazwiskiem, czyli jako Dobrosław Kot. Do Rzecza i Dociekania to jest taka niesłychanie porywająca, ale też erudycyjna refleksja nad rzeką, e, nad związkami między innymi rzeki z językiem, z powieścią. I w tej nowej powieści Witasz Ostaka Sucha Strugi też jest rzeka, bo nad rzeką osadzana jest akcja m, tej historii, nad rzeką Wisłą, która przecina Kraków na dwie części. I jak mówi narratorka, Kraków rzeką osadzana jest akcja m, tej historii, nad rzeką Wisłą, która przecina Kraków na dwie części. I jak mówi narratorka, Kraków na zawsze jest Wisłą rozcięty, jak rozpadliną, głęboką na wiele metrów, przepaścią bez dna. I kobiety, bohaterki ludzkie, że tak się wyrażę, ale dla mnie chyba tym takim najważniejszym elementem fabularnym, wspinającym wszystkie inne historie, wszystkie inne losy jest właśnie kamienica. Domyślam która... się, że skoro Kraków, to kamienica jest wiekowa. Jest wiekowa i znajduje się na Podgórzu, czyli po tej prawej stronie Wisły. Co jest bardzo istotne. W czasie II wojny światowej to właśnie na Podgórzu znajdowało się krakowskie getto i ta właśnie kamienica, w której dzieją się wszystkie te historie, z których utkana jest powieść Witasz Ostaka, znajduje się dokładnie na placu, który dziś nosi nazwę Placu Bohaterów Getta. Jeśli byli państwo na Podgórzu Krakowskim, to pewnie... Doskonale kojarzą ten pomnik składających się z dużych krzeseł, który symbolizuje właśnie tę niezwykle mroczną kartę historii krakowskiej oh, i w ogóle historii Europy. Kiedyś jednak ten plac nazywał się Placem Zgody. Na Podgórzu znajdowała się także i w pewnym sensie nadal się znajduje, choć już nie jest oczywiście to fabryka czynna, jedynie fu pełni funkcję muzeum fabryka Schindlera. I powieść zaczyna się w momencie, kiedy 60-letnia kobieta wysiada z tramwaju, staje na ruinach kamienicy, tejże właśnie kamienicy, w której kiedyś mieszkała. Bo owa kamienica została wyburzona i została po niej tylko jedna ściana. Ale na tej ścianie wciąż widać kolory ścian, mieszkań, ślady po tapecie, widać taką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 Mieszkań, ślady po tapecie, widać taką wielobarwną mozaikę, z której ta kobieta rekonstruuje w swoich myślach cały ten dom, całą tę kamienicę. Rozpoznaje zielony kolor farby, która zdobiła jej pokój. Patrzy wyżej, wyobraża sobie mieszkania. Historia z jednej strony o dwóch Krakowach, prawobrzeżnym i lewobrzeżnym. I jakie miejsce te dwa Krakowa zajmowały w wyobraźni mieszkańców tego miasta na przestrzeni kolejnych dekad. To jest historia o wojnie, o śladach, które wojna zostawia i w tym sensie myślę, że to jest taki temat przewodni w ogóle dzisiejszego klubu książki. Wszystkie te trzy powieści, o których rozmawiamy, są o wojnie i o takich śladach, które wojna właśnie zostawia. Jest takie zdanie, które chciałabym zacytować z tej powieści Witasz Ostaka, które bardzo wydaje mi się przejmujące, które opisuje właśnie dokładnie to, czym jest dla człowieka zderzenie się z żywiołem wojny, przeżycie go a potem próba życia dalej. I ten cytat brzmi tak. Moje niegdyś jest jak nigdy. Muszę żyć, jakby niegdyś nie było. Niegdyś to również to, co w ciele i na skórze, co w odruchach i gestach. Niegdyś to widoki i zapachy, które jeśli tylko się pojawią z znienacka, nieprzywołane Potrafią uruchomić pamięć. Żarne będą meły, nieskończona praca młynów. I tutaj ten cytat się kończy. To jest powieść o pamięci, o tym, czy pamięć pomaga nam, czy przeszkadza w opowieści o naszym życiu. Wspaniała książka, nowa powieść Wita Szostaka, Suche Strugi. Bardzo serdecznie Państwu polecam. Ja na pewno sięgnę po tę y, powieść, nie tylko dlatego, że po prostu twórczość Wita Szostaka bardzo mnie ciekawi, bo jest taka niejednoznaczna, polecam. Ja na pewno osiągnę po tę y, powieść. Nie tylko dlatego, że po prostu twórczość Wita Szostaka bardzo mnie ciekawi, bo jest taka niejednoznaczna, pełna niespodzianek. Co kolejna książka przyniesie? Prawda? Tak, nie, nie i zawsze jest coś innego. żywego, wspaniałego, świadomego języka. języka. Myślę, tak. że ten filozoficzny element Wita Szostaka ma tutaj niebegatelne znaczenie dla, dla jego literatury. A ja mam dla Państwa propozycję też związaną z Cirlic. Darko Cvietic, pisze książki, które powracają do wojny w byłej Jugosławii. Jest taka trylogia na ten temat. Pierwsza część to Winda Schindlera. To jest historia wieżowców sąsiadujących ze sobą w prijedorze w mieście w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej. I przez kontakty tych właśnie ludzi pokazuje jakie ślady wojna w nich wyrządziła. Za Windę Schindlera Darko Cfijeticz otrzymał Literacką Nagrodę Europy Środkowej Angelus w 2025 roku. Potem była książka Czemu na podłodze śpisz, też pokazująca wojnę, konsekwencje wojny w byłej Jugosławii. A teraz mamy powieść To za dużo dla mnie. Czytając można tak właśnie westchnąć, że To za dużo dla mnie. Bo o wojnie, pisze Darko Cwiecicz bez znieczulenia, surowo, momentami brutalnie, ale nie w sensie epatowania krwawymi scenami wojennymi, tylko poprzez używanie takich krótkich zdań oszczędnych, ale uderzających po głowie. A fabularnie to jest historia Filipa Latinowicza zbrodniarza wojennego, który po 18 latach spędzonych w więzieniu w Norwegii wraca do swojego kraju, wraca do Bośni i ku swojemu zaskoczeniu jest traktowany jak bohater narodowy, podczas gdy on sam ma świadomość tego, do swojego kraju, wraca do Bośni i ku swojemu zaskoczeniu jest traktowany jak bohater narodowy, podczas gdy on sam ma świadomość tego, jak wiele zła wyrządził, jak wiele mordów popełnił i nie może się z tymi swoimi wyrzutami sumienia pogodzić właśnie w zestawieniu z odbiorem otoczenia. Ta historia to jest też próba zastanawiania się nad tym, skąd w ogóle się bierze zło, jak się ono dziedziczy. I formalnie ta książka pisze, a to w formie monologu wewnętrznego, a to w formie niewysłanego listu do innego mordercy, Andersza Brejwika, terrorysty odpowiedzialnego za masakrę na wyspie Utoja. A to w formie monologu nad grobem ojca. To jest taka mozaika sytuacji, próba spoglądania na własne zbrodni i na źródło zła pod pod różnymi kątami. I co ważne, on się absolutnie nie rozgrzesza. Ja chciałam państwu przeczytać jako próbkę tego, jak ta książka wygląda, pewien fragment. To jest sytuacja, kiedy bohater jest zaproszony na spotkanie z gimnazjalistami jako, no właśnie, bohater wojenny. No i tam jest profesor, przedstawia go, że to wielki zaszczyt i tak dalej, a nasz bohater Filip Latinowicz mówi tak. A wy, tak jak tu wszyscy jesteście, moglibyście ich zabić? Macie przecież noże, nikt wam nic nie zrobi, macie też karabiny i naboje, tamci są niczym. Tamci, czyli Boszniacy albo Chorwaci. Możecie ich zgnoić, jeśli chcecie, możecie ich zmusić, by wyglancowali wam buty językiem, no bo czego byście jeszcze chcieli? Oni nie są tacy jak wy, nie są z waszego narodu i to cała ich wina. No, niech ja się dowiem, co byście im zrobili. To mnie ciekawi, bo my byliśmy pomysłowi, jeśli chodzi o niegodziwości, których się dopuściliśmy. Chcę usłyszeć, młodzi bohaterowie, synowie junaków, gdzie najpierw? Nie ciekawi, bo my byliśmy pomysłowi, jeśli chodzi o niegodziwości, których się dopuściliśmy. Chcę usłyszeć, młodzi bohaterowie, synowie junaków, gdzie najpierw byście bili? Po nerkach, czy od razu zmasakrowalibyście twarz? No słucham, młodziaki. I między innymi takie sceny są w tej znakomitej książce Darko Cfieticza To za dużo dla mnie. I także inne książki tego e, autora naprawdę są warte Państwa uwagi, chociaż e, są bolesne i dające po głowie. Przypominam Państwu, że nasze audycje z cyklu klub książki są do odsłuchania na stronie podcastowej Polskiego Radia i Magda Mikołajczuk. Jedynka: Polskie Radio. Lektury Jedynki. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego fragmentu lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. W czasie podróży pociągiem do Krakowa Izabela rozmawia ze Starskim po angielsku, myśląc, że Wokulski nie zna tego języka. Wokulski, który jest już oficjalnie jej narzeczonym, dowiaduje w ten sposób o bardzo bliskiej relacji Izabeli ze Starskim i o tym, że zgubiła talizman, który jej podarował. I ten medalion, drwił Starski, jest całym prezentem przedślubnym, niezbyt hojny narzeczony. Kocha jak trubadur, ale zapewniam cię, przerwała drwi Starski. jest całym prezentem przed ślubnym, niezbyt hojny narzeczony. Kocha jak trubadur, ale zapewniam cię, przerwała panna Izabela, że oddałby mi cały majątek. Bierzże go, kuzynko, i mnie pożycz ze sto tysięcy. A cóż, znalazła się ta cudowna blaszka? Właśnie, że nie, jestem bardzo zmartwiona. Boże, gdyby on się kiedy dowiedział? Czy o tym, że zgubiliśmy jego blaszkę, czy że szukaliśmy medalionu? szepnął starski, przytulając się do jej ramienia. Wokulskiemu mgłą zaszły oczy. Tracę przytomność, pomyślał, chwytając za pas przy oknie. Zdawało mu się, że wagon zaczyna skakać i lada moment, nastąpi wykolejenie Wiesz, że jesteś zuchwały Będziesz szaleć za mną, bo nikt nie zdobyłby się na to Kobiety lubią demonów Panna Izabela przysunęła się do ojca Wokulski patrzył w przeciwległą szybę i słuchał Oświadczam ci, mówiła zirytowana, że nie wejdziesz za próg naszego domu A gdybyś ośmielił się, powiem mu wszystko Starski roześmiał się. Nie wejdę, kuzynko, dopóki sama mnie nie wezwiesz. Jestem zaś pewny, że nastąpi to bardzo prędko. Co tam, Starski, albo i panna Izabela, jedno warte drugiego. Ale ta kolej, ach, ta kolej, to drżenie. Zdawało mu się, że się rozpłacze, że zacznie krzyczeć, że wybije okno i wyskoczy z wagonu. — Gorzej. Zdawało mu się, że będzie błagać Starskiego, aby go ratował. — Przed czym? Była chwila, że chciał schować się pod ławkę, prosić obecnych, ażeby na nim usiedli i tak dojechać do stacji. — Przed czym? Była chwila, że chciał schować się pod ławkę, prosić obecnych, ażeby na nim usiedli i tak dojechać do stacji. Zamknął oczy, zaciął zęby Schwycił się rękoma za frędzle obicia Podwystąpił mu na czoło I spływał po twarzy A pociąg drżał i pędził Nareszcie rozległ się Świst jeden, drugi I pociąg zatrzymał się na stacji Jestem ocalony Pomyślał Wokulski Jednocześnie obudził się pan Łęcki Co to za stacja? Spytał Wokulskiego Skierniewice, odpowiedziała panna Izabela Konduktor otworzył drzwi. Wokulski zerwał się z siedzenia, potrącił pana Tomasza, zatoczył się na przeciwną ławkę, potknął się na stopniu i wbiegł do bufetu. — Wódki! zawołał. Zdziwiona bufetowa podała mu kieliszek. Podniósł go do ust, ale uczuł ścisko rzekł. — Ale z takim pośpiechem nie wychodzi się z wagonu przy damach. Może chory? odpowiedziała panna Izabela, czując jakiś niepokój. W każdym razie jest to choroba nie tyle niebezpieczna, ile niecierpiąca zwłoki. Czy każesz sobie co podać, kuzynko? Niech mi dadzą wody sodowej. Starski poszedł do bufetu. Panna Izabela wyglądała oknem. Jej nieokreślony niepokój wzrastał. W tym coś jest, myślała. Jak on dziwnie wyglądał. Ciąg dalszy lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa usłyszą państwo jutro około 20.50. Jedynka Polskie Radio. Autopromocja. Wywiad rzecza to rozmowa nieśpieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkanie. Wywiad rzecza to rozmowa nieśpieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa.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 Radio Kierowców. Emilia Kleszczewska, zapraszam. Zakończyło się utrudnienie na autostradzie A4. Węzeł Kąty Wrocławskie do węzła Pietrzykowice na 140 kilometrze. Tam zderzył się samochód osobowy z motocyklem. Po godzinie, dwuna, po godzinie 19 jedna osoba jest ranna. Takie mamy informacje od służb. Do tej pory zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Aktualnie tego problemu już nie ma. Natomiast kolejny odcinek autostrady A4 to węzeł wądroże wielkie do węzła Budziszów, a dokładniej na wysokości miejscowości Wierzchowice. To 108 km na autostradowej czwórce. Odblokowany jest aktualnie lewy pas ruchu po tym jak po godzinie 15 zderzyły się cztery samochody osobowe. Trzy osoby są ranne. Takie mamy informacje. Natomiast jeszcze pozostając przy A4 jutro zaczynają się prace na autostradzie między węzłem Opole Zachód a węzłem Krapkowice. W będzie to montaż przewodów roboczych i odgromowych. Trzeba zwolnić do 40 km na godzinę. Przypominamy także o tym, że jest apel od IMGW o zachowanie ostrożności na drogach. Do tej pory strażacy interweniowali 126 razy w związku z silnym wiatrem. Usuwają głównie powalone drzewa m.in. właśnie na drogach oraz zabezpieczają uszkodzone elementy konstrukcyjne. Według prognoz jutro, czyli 26 kwietnia, wiatr ma osłabnąć. Na razie ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej są dla 13 województw. Tymczasem numer do studia 22 513 1111 Cały czas czekamy na informacje z dróg.